Wrzucam i wszystko tutaj wrócimy. O, widzicie, jak ładnie lecą. O. A ty, dlaczego nie wrzuciłeś? Bo ja tu więcej nie chcę wrócić. Gópek. Wow, towarowy trzecia <śmiech> Witam was bardzo serdecznie Jestem tak w ogóle pozytywnie rozmiękczony tą nocą I taki w ogóle entuzjazm panuje tutaj w, tym, w tej mojej małej przestrzeni życiowej Bo w ogóle cieszę się, że wreszcie wcisnąłem ten czerwony guziczek I, i będę mógł powiedzieć to, co chcę powiedzieć od kilku już dni I boję, boję się, że to się zdeaktualizuje. O czym ja wam dzisiaj opowiem? Opowiem wam krótką historię o tym, jak znalazłem się na dworcu w Kotomierzu. O tym, jak smakuje butla przyjaźni w późną środową noc. Dowiecie się ode mnie, jaki jest najlepszy klub w Gdańsku. Co wywróżyła mi papuga na ulicy Długiej. Będzie dzisiaj coś o prawdziwej męskiej przyjaźni o braku zasięgu, o, o motorach, motocyklistach, o jednym warszawskim tarasie, na którym wylądowało UFO. Opowiem wam o kraju, w którym 660 km przejeżdża się w 14 godzin i o pewnej ceremonii z koroną w dłoni. Yy, powiem, kto straszy na rynku w Malborku i co włożyli do sałatki flisackiej. Kto to później zjadł? Udowodnię wam, że Barbie kiełko może być tak naprawdę wszędzie, gdzie tylko tego zapragniecie. Wspomnę o lampie ze słoika. Co, co, co za miejsce, co za czas. A zastanawialiście się kiedyś, po co jest krawat na weselu? O tym też Wam opowiem. Nie palicie, nie? W porządku, zapalcie. Najlepszy Wasz papieros to ten o 6 rano, gdzieś w podziemiach ośrodka, w którym 20 lat temu zatrzymał się czas szczerze mówiąc to, to nie wiem, czy, czy są słowa które tak naprawdę potrafią oddać klimat tych wszystkich kilkunastu dni które spędziłem w kilku różnych miejscach, z różnymi ludźmi, w różnych sytuacjach nie chcę zanudzać słuchaczy opowieściami o zlocie i nie opowiem wam o tym wszystkim co, co, co tak ładnie zagaiłem I, i jakkolwiek nie dziękowałbym wszystkim jakkolwiek nie dziękowałbym Robertowi i, i Violi jakkolwiek nie dziękowałbym tym wszystkim ludziom którzy stworzyli te kilkanaście dni, którzy którzy po prostu docisnęli mnie tak bardzo, że zrobili ze mnie jeszcze bardziej miękkiego człowieka e Zrobili ze mnie kogoś bardziej miękkiego niż, niż jestem. Oj, ale króciutko. I, i, I emocjonalnie, i ten ładunek, cały tu wszystko firuje. Przepraszam, że Wam o tym wszystkim nie opowiem. Ktoś napisał, że ojku, będą teraz zanudzać o tym zlocie przez pół roku. Nie, nie będziemy. Przynajmniej nie ja. Dzisiaj. Definitywnie, ostatecznie. Jest takie hasło które kiedyś panowie podcasterzy wymyślili w Cantenberry, tak? W tym Cantenberry, do którego ja nie doleciałem rok temu w ramach tego, że wybuchł wulkan. Trzeba było być. Ja wiem, że to hasło jest takie troszeczkę... Eko, przyjechał, był, zobaczył, widział i przeżył to wszystko, a teraz nie powie jak było. No ale... No ale... No właśnie. Jest inaczej, jak się tam jest... Jak można dotknąć tych ludzi? No właśnie, nikt mnie nie trącił. Chciało usiąść, miedziałeś. Ktoś mnie tam próbował trącić. A... Oj, Trzeba było być chyba, tak mi się wydaje. Ale mam nadzieję, że następnym razem będzie nas jeszcze więcej. Jeszcze bardziej mnie rozmiękczycie. Odczyt będzie o alkoholizmie. Zobaczycie na przykładzie, że można się poprawić. Zerwać nawet z nałogiem. Są u nas ludzie, którzy potrafili odnaleźć prawdziwą drogę. Chodźcie no tutaj, wyderko. Nie. nie, nie no proszę. Ale nie, nie. nie, nie no, możesz nie. tego robić. No nic. No nic, no nie bój się. Sołtaki. Ale Boisz? powiedzcie coś no, no, no, wydarkowi. التي... No, proszę. No, boję się, rzadziej kokary, co ja mam kadać? Ja nic nie wiem. No co ode mnie. chcesz? Powiedz, że alkohol jest bardzo niedobry, że zerwałeś, że nigdy więcej w życiu. No to co dziś rano, na posterunku. Obiecałeś coś dla mnie zrobić. To może. To może ja już lepiej pójdę siedzieć? Nie, nie, ale... Czeniem panie... No, no! Dobrze, ale co ja mam mówić? Jak ja mam zacząć? No zwyczajnie! Po chłopsku! No, no. Al alkohol... Alkohol to z zguba ludzkości! Brawo! Brawo! Brawo! Widocznie wydełko krępuje się w mojej obecności. Co zrozumiałe? To może ja lepiej pójdę. No, ale gadaj się, przecież miał być oczy! No. Alkohol to zguba. Ale daj już... się No to co? Że mówiłem. Nie podoba się? Co? Będę chciał, to jeszcze raz powiem. Sto razy będę gadał. Jak wam teraz wygarnę! To zobaczycie. Chlacie różne świństwa. Karbi do bimbrów wrzucacie. Zajzajer dolewacie. Świństwo takie, że gębę wykrzywia. Pieniądze tylko w błoto wrzucacie. I zdrowie marnujecie. Wstyd dla osady, jak Boga koko. Ludzie. Ludzie, co wy robicie? Przecież można uczciwie, po chrześcijańsku. I słusznie mówicie wyderko, słusznie, słusznie, tak, tak. A przecież, przecież można inaczej. Wystarczy wziąć dwa kilo cukru, kilogram gruszek, pergamutek, zalać to wszystko pięcioma litrami wody. Przygotowanej czy zwykłej? przygotowanej naturalnie. A nie śmierdzi to przypadkiem? Ani trochę. W domu trzymałem. Nie ma mowy, żeby kto wykrył. Brawa! Zanim skończę ten krótki podkaścik, taki mini-kaścik, to nie mógłbym zapomnieć jednej rzeczy. Pozdrawiam bardzo ciepłą Beatę, małżonkę Adama z Retro Radio, No tak, obiecałem i muszę się wywiązać. A tak w ogóle to pozdrawiam wszystkie żony, m, życiowe partnerki, kochanki, y, przyjaciółki polskich podcasterów. Wiecie, widziałem przez te kilkanaście dni wartość tak wielką, że, że warto było dla niej uronić za. Tak, naprawdę. Więź, która potrafi przysłonić cały świat. Coś, czego niektórzy nie mogą zrozumieć, zobaczyć. Poznałem prawdziwe poświęcenie. Zobaczyłem tęsknoty, które sączyły się w różnych postaciach. Tak mam wrażenie, że czasami nie czułem się z tym wszystkim dobrze, bo nie potrafiłem tego ogarnąć. Pewne sprawy sobie przemyślałem, zobaczyłem, może w jakiś sposób zrozumiałem. I jest w tym wszystkim coś metafizycznego. I uwierzcie mi, że ostatnie dni te, te teraz, gdy jestem już w domu były naprawdę ciężkie powrót do rzeczywistości jest bardzo powolny i bardzo bolesny nagle okazuje się, że życie bywa szare i smutne jak dworzec w Gotomierzu słuchajcie polskich podcastów słuchajcie Papa Cafe bardzo króciutko mówił dla was Papa pa. I mam nadzieję, że nie odbieracie tego Jakoś tak bardzo pesymistycznie Bo ja wierzę, że jutro będzie niebo I kiedyś znowu wszyscy się spotkamy I bardzo, bardzo się cieszę Że kiedyś postanowiłem wcisnąć czerwony guziczek w mojej nagrywajce I wtedy zaczęła się jedna z największych przygód mojego życia Która trwa nadal Pozdrawiam i do usłyszenia Co wybrałem? Poprawia się. Ty tam nic nie majdruj. Niesłownie jesteście. Co? Niesłownie jesteście, nie można z wami jechać ja, to niet sfeerlijk. No pewnie. Eén się die drugi jedzie. de <laughs> <Co to>? andere <laughs> to do nas het. En dat tak. hij dan niet? Dat is het. En dat doet hij dan niet? is is